Mieliśmy bardzo wiele podczas tej wojny ludzi, którzy nie myśleli ani na chwilę o wolnej Polsce, tylko o tym, pod którym panem wypadnie służyć i którego łaski trzeba sobie zaskarbiać. Takich ludzi nigdy nie było brak, nigdy i nigdzie, jeno narody wychowane w niewoli mają ich wyjątkową dużą ilość. Wielu w owej chwili uważało wojnę za skończoną i zwycięstwo państw centralnych za nieodwołalne. Czekali tylko. Rychło Niemcy dobiją pokonanego, zadadzą kop de gras państwom zachodnim. Widziałem wówczas ludzi głęboko rozumiejących niebezpieczeństwo niemieckie, którzy potracili głowy i za fakt już uważali nową klęskę Polski. Jednakże, znając cokolwiek Europę i położenie międzynarodowe, jakie się wytworzyło w ostatnich dziesięcioleciach, wiedziałem z jednej strony, jak wielkie są środki państw zachodnich. Pomimo ich do tej wojny nieprzygotowania, z drugiej rozumiałem, że nie pogodzą się one łatwo ze zwycięstwem Niemiec i z ich zapanowaniem nad współczesnym światem. Miałem silną wiarę w ich upór w obronie swego bytu, i swej pozycji na świecie I byłem przekonany, że przy tym dość silnym uporze Zwycięstwo do nich należy Wobec zaś wielkiej dojrzałości tych narodów Uporu należało oczekiwać Tylko było widoczne, że na zwycięstwo O ile przyjdzie, długo wypadnie czekać I trzeba będzie umieć w należytej postawie wytrwać Trzeba i nam się zdobyć na upór Muszę stwierdzić, że tę wiarę, ten pogląd na państwa zachodnie dzielili ze mną w zupełności moi towarzysze pracy i żeśmy znaleźli silne podtrzymanie u ogółu polskiego zarówno w Królestwie, jak tym bardziej w zaborze pruskim. W Galicji wówczas Austria i Żydzi galicyjscy załatwiali swe rachunki z Polakami za czas okupacji rosyjskiej. Tysiącami ludzi skazywano i posyłano na szubienice. Zmienione położenie wymagało nowych dróg działania, na co zresztą byliśmy przygotowani. Nie opuszczając terenu rosyjskiego trzeba było środek ciężkości naszego działania przenieść na zachód. Teren rosyjski nie stracił wagi. Pomimo niepowodzeń Rosja nie przestawała mieć ogromnego znaczenia dla zwycięstwa i teraz jej wycofanie się z wojny, zawarcie osobnego pokoju z Niemcami osłabiłoby do tego stopnia szanse państw zachodnich, że i one pewnie by musiały pokój zawrzeć. Jeżeli obawa tego, bardzo zresztą możliwego kroku ze strony Rosji, była zmorą polityków i wojskowych francuskich, angielskich i włoskich, to cóż dopiero powiedzieć o nas? Tylko dzieci mogły się łudzić, że w osobnym pokoju między Rosją a Niemcami sprawa polska nie będzie na proch starta. Koniecznością zatem było posterunek w Rosji nie tylko utrzymać, ale z tym większym wysiłkiem na nim pracować nad utrzymaniem solidarności polsko-rosyjskiej. Nad moralnym podtrzymaniem Rosji w walce przeciw wspólnemu wrogowi. Jednakże wobec tego, że Polska już cała była w ręku nieprzyjaciela, sprawa Polska nabierała szybko charakteru międzynarodowego. Dla państw zachodnich zachowanie Polski wobec stron wojujących zaczęło mieć teraz większe znaczenie. Przy tak niepewnych widokach zwycięstwa nie mogło być dla nich obojętne, czy tak duży kraj jak Polska będzie trzymał z nimi czy z nieprzyjacielem. Toteż po ustąpieniu armii rosyjskiej z Polski rządy państw zachodnich starają się o jak najdokładniejsze informacje o tym, co się w Polsce dzieje i mile witają wszelkie objawy świadczące o tym, że trwa ona na stanowisku nieprzyjaznym Niemcom. Wiadomo było dobrze, iż jakieś oświadczenia państw zachodnich na korzyść Polski ogromnie by wzmocniły wśród Polaków nastrój przeciw niemiecki. Na to wszakże nie mogły sobie one pozwolić, widząc jak Rosja o sprawę polską jest zazdrosna i bojąc się jej separatywnego pokoju. Można śmiało powiedzieć, że gdyby były wtedy zrobiły próbę formalnego przeniesienia sprawy polskiej na teren międzynarodowy, nam samym oddałyby najfatalniejszą usługę. Ci Polacy, którzy wówczas leżyli Francję i Anglię w pisemkach wydawanych w Szwajcarii za ich obojętność dla sprawy polskiej i uleganie Rosji, ci nieodpowiedzialni politycy od których się roiło podczas wojny, nie mieli najmniejszego pojęcia o istotnym położeniu i o tym, co w interesie samej Polski było wówczas potrzebne. Niestety, mieliśmy wielu ludzi znajdujących się na tym poziomie umysłowości politycznej, na którym żąda się przede wszystkim deklaracji miłych słów, bez względu na to, jaka w danej chwili jest ich wartość realna. To właśnie położenie państw sprzymierzonych, ten stosunek państw zachodnich do Rosji sprawiał, że na zachodzie nie było pola do oficjalnej polityki polskiej. Niemniej przeto, wobec położenia Polski i jej znaczenia dla stron wojujących, ludzie reprezentujący sprawę polską mieli tam coś do roboty. Przede wszystkim mieli przed sobą zadanie informatorów o położeniu w Polsce i w ogóle w środkowej Europie. Mieli obowiązek, nieoficjalnie na razie, postawić sprawę polską w tej wojnie w należytym świetle. Przygotować grunt do oficjalnego, gdy chwila na to przyjdzie, jej postawienia i do jej ostatecznego w razie zwycięstwa rozstrzygnięcia. Praca nasza na zachodzie prowadzona była na skromną skalę od początku wojny. Ześrodkowała się ona w Szwajcarii. Wybuch wojny zastał w Szwajcarii lub wyrzucił tam z państw centralnych pewną ilość Polaków, wśród których znaleźli się dwaj cieszący się największą spośród naszych rodaków sławą w świecie. Zarówno Sienkiewicz, jak i Paderewski. Jakkolwiek wielcy artyści gorąco się interesowali sprawami politycznymi narodu. Obaj głęboko rozumieli niebezpieczeństwo niemieckie dla Polski i stanowisko obu względem Niemiec było dobrze znane. Sienkiewicz dał mu wyraz nie tylko w swej twórczości – Bartek Zwycięzca, z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, krzyżacy – ale nawet w akcji politycznej – przeprowadziwszy w całej Europie słynną ankietę przeciw Niemcom po procesie wrzesińskim. Paderewski zamanifestował swe stanowisko przez wzniesienie w Krakowie w roku 1910 pomnika grunwaldzkiego. Dla narodu tak pozbawionego stosunków międzynarodowych jak Polska, obaj ci ludzie, dzięki swej pozycji w szerokim świecie, byli niezmiernie cenni. Sienkiewicza znałem blisko. Żyłem z nim w stosunkach przyjacielskich. Miałem cześć nie tylko dla jego talentu i wysokiej kultury umysłowej, ale i dla jego gorącego patriotyzmu i tego mocnego polskiego reagowania na nasze sprawy, jakim się odznaczał. Liczyłem wiele na rolę, jaką w tej historycznej chwili odegra. Niestety... Odmówił on jakiegokolwiek Zamanifestowania swego politycznego Stanowiska wobec wojny Nie wiem Jakie były tego przyczyny Niewątpliwie jedną z najpoważniejszych Był stan jego zdrowia Które szybko po wybuchu Wojny podupadło Stanął na czele Komitetu Pomocy Dla ofiar wojny w Polsce Z siedzibą w Wewej I w tej pracy Wyłącznie się zamknął Paderewski Rzucił koncerty na czas wojny, ażeby się oddać wyłącznie sprawom polskim. Pomocy dla rodaków i akcji politycznej. Na gruncie państw zachodnich starł się z przemożnymi, zamykającymi drogę działaniom polskim wpływami rosyjskimi. Po czym wyjechał do Ameryki, gdzie oddał sprawie polskiej niepospolite usługi. Narzucała się w Szwajcarii konieczność zorganizowania propagandy polskiej. W tym celu stworzono Polską Agencję Prasową w Lozannie. Do pracy znalazł się cały szereg ludzi z dużymi jak na stosunki polskie kwalifikacjami, wśród nich publicyści zawodowi zajmujący wybitne w naszym życiu stanowiska polityczne jak Erasm Pilc, jeden z kierowników Stronnictwa Polityki Realnej, a później Marian Sejda, redaktor Kuriera Poznańskiego i kierownik naszej organizacji w zaborze pruskim, który stanął na czele Agencji Lozańskiej. Sejda, reprezentujący gruntowną wiedzę o sprawach zaboru pruskiego, zajmujących naczelne w naszej polityce miejsce, ze swą rutyną i niepospolitą energią rozwinął ogromną pracę, która w historii naszych wysiłków podczas wojny zajęła niepoślednie miejsce. Nadto przez jego ręce zaczął napływać z zaboru pruskiego stały zasiłek pieniężny na tę pracę, zbierany drogą składek w całej dzielnicy pruskiej. Zasiłek, który przez dłuższy czas był jedyną materialną podstawą naszej na zachodzie działalności. Tu trzeba zaznaczyć, że społeczeństwo zaboru pruskiego było jedynym pod rządami nieprzyjaciela odłamem narodu, który zbiorowymi siłami łożył podczas wojny na politykę polską. Obok niego przyszli potem z większą jeszcze pomocą rodacy nasi w Ameryce, z pomocą bez której nasza akcja polityczna musiałaby chyba stanąć z braku środków. W tej fazie, w którą kwestia polska weszła w drugiej połowie 1915 roku, propaganda prasowa, choćby najsprawniejsza, już nie wystarczała. Trzeba było zacząć wchodzić w styczność z czynnikami wpływowymi w państwach sprzymierzonych i z ich rządami. Trzeba było w każdej ze stolic osadzić kogoś, kto by nieoficjalnie Polskę reprezentował i nad sprawą polską czuwał. Wobec tego postanowiony został jesienią 1915 roku mój wyjazd na zachód wraz z Konstantem Hrabią Platerem ze Stronnictwa Polityki Realnej. Mieliśmy zacząć od objazdu. Londyn, Paryż, Rzym, łącznie z Watykanem, Lozanna, dla zorientowania się wszędzie na miejscu i przygotowania programu dalszego postępowania. Przed wyjazdem z Rosji, zastanawiając się nad położeniem sprawy aliantów we wschodniej połowie Europy, stwierdziłem ogromny jej upadek. Polegał on nie tylko na niepowodzeniach wojennych Rosji, ale także na upadku jej wpływu wśród mniejszych narodów Austro-Węgier i Bałkanów. Ten wielki prestiż, jaki miała Rosja w początkach wojny, ten entuzjazm dla niej jaki dawał się czuć tam nawet, gdzie się nie mogło głośno wypowiedzieć, gdzieś znikł, a na jego miejsce zjawiła się nieufność i niechęć. Korzystała z tego znakomicie zorganizowana propaganda niemiecka, która robiła coraz większe postępy, grożąc całkowitym pobiciem Rosji w tej sferze, w której do owego czasu Miała najsilniejsze wpływy moralne i polityczne. Było to ogromne niebezpieczeństwo, nie tylko dla Rosji i dla nas, ale w ogóle w sprawach sprzymierzonych. Niemcy były na drodze do zrealizowania podczas wojny linii Berlin-Bagdad. Pracowały wespół z Austrią nad wciągnięciem Bułgarii w wojnę po swojej stronie, co miało im dać połączenie z Turcją i podwojenie tą drogą obszaru zajmowanego przez obóz państw centralnych. W szczególności było to wielkie niebezpieczeństwo dla Anglii, której grozić mogło przecięcie kanału Sueskiego drogą lądowej akcji wojennej. W rozmowach z Rosjanami wskazywałem na te groźne następstwa upadku Rosji wśród narodów środkowej i południowo-wschodniej Europy. Wskazywałem też, że przyczyna tego upadku nie leży wyłącznie w niepowodzeniu wojennym Rosji. Jeżeli w początku wojny Rosja obudziła taki dla siebie entuzjazm, to nie tylko dlatego, że wystawiła olbrzymią armię, że znakomicie przeprowadziła mobilizację, że w krótkim czasie znalazła się w Karpatach, ale także dlatego, że ogłosiła odezwę wielkiego księcia do Polaków w którą za granicą włożono o wiele większą treść niż miała ona w istocie. Żyjące w pobliżu Rosji mniejsze narody widziały w tym z jej strony wielki akt sprawiedliwości, naprawienie krzywdy dziejowej wyrządzonej Polakom i położenie nowych podstaw polityki rosyjskiej, która odtąd będzie się opierała na poszanowaniu niezawisłości narodów słowiańskich i bratnim z nimi współżyciu. Przez kraje słowiańskie, młode i skłonne do młodzieńczych uniesień, przeszedł niby powiew wiosny. Wkrótce Atoli przyszło rozczarowanie. Rosja okazała się mniejszą niż myślano, potęgą wojenną, a jednocześnie cały szereg faktów zaświadczył, że rozumienie odezwy wielkiego księcia przez Rosję dalekie było od tego, co sobie przedstawiała opinia mniejszych narodów słowiańskich. W sposobie rządzenia królestwem nic się prawie po odezwie nie zmieniło. Polityczne działania Rosjan w Galicji nosiły styl przedwojennych czasów, w Piotrogrodzie, w Komisji Polsko-Rosyjskiej szła walka między Polakami a Rosjanami, którzy usiłowali przyrzeczenia sprowadzić do drugorzędnych reform. Wreszcie przyszły wieści o wielkim odwrocie armii rosyjskiej, a z nimi echa krzywd, jakich doznała przyjaźnie dla Rosji usposobiona ludność polska. Zachwiało się tedy nie tylko przekonanie o potędze wojennej Rosji, ale i ufność w jej dobrą wolę. Nawet najpotężniejsze państwo nie może stać się wyłącznie siłą fizyczną, musi się starać o posiadanie uroku moralnego. W dzisiejszych, zwłaszcza czasach, kiedy opinia publiczna krajów tak wiele znaczy i tak silny wpływ wywierała na ich politykę, pozycja moralna państwa za granicą nie mniejsze ma znaczenie od jego potęgi materialnej. Podstawą zaś tej pozycji moralnej jest przede wszystkim dobra wiara, uczciwe traktowanie swego własnego słowa. Ludzie, którzy postępowaniem swym tę dobrą wiarę własnego państwa podkopują. Największą wyrządzają mu krzywdę. Taką właśnie krzywdę swemu państwu wyrządzili nieprzejednani wrogowie Polaków w Rosji. Tym większą, że to poderwanie dobrej wiary Rosji nastąpiło jednocześnie z jej niepowodzeniem wojennym. Koniecznością było podniesienie autorytetu Rosji. Przewrócenie jej wpływu w tak ważnej dla sprawy aliantów sferze, jeśli się nie chciało iść do klęsk dalszych, większych o wiele od dotychczasowych. Zło trzeba było leczyć tam, gdzie tkwi jego przyczyna. Główną przyczyną upadku wpływu rosyjskiego była kwestia polska. Trzeba więc było odzyskiwanie tego wpływu od kwestii polskiej zacząć. W chwili, kiedy cała Polska była w rękach nieprzyjaciela, Rosja już nie miała sposobności czynami dowieść, że poważnie traktuje sprawę danych w początku wojny przyrzeczeń. Wszelkie półsłówka i niejasne obietnice w owej chwili mogły wywołać tylko wzruszenie ramion, jeżeli nie szyderstwo. Jedna rzecz tylko mogła zrobić wrażenie i mogła być przyjęta poważnie. Mianowicie uroczysty akt ze strony Rosji, uznający niepodległe państwo polskie. Gdyby Rosja taki akt zrobiła i wraz z nim ogłosiła wojnę o wolność wszystkich narodów, skutek byłby olbrzymi. Na ten właśnie temat zacząłem rozmowy z niektórymi Rosjanami, zdolnymi do spokojnego, logicznego myślenia o kwestii polskiej, Wskazywałem im, że Polska w razie zwycięstwa nad Niemcami siłą rzeczy musi się stać niepodległym państwem, że zatem ogłoszenie tego zawczasu nie będzie ze strony Rosji żadną ofiarą. Tymczasem korzyść polityczna będzie olbrzymia. Uczyni się wielki krok ku zwycięstwu. Niektórzy z nich zgadzali się ze mną. Wyrażali wszakże obawę, że wtedy opinia rosyjska dla wojny ochłodnie. Powie sobie, po cóż mamy się bić za Polskę? Sami rozumieli, że mają się za co bić. Wiedzieli, że jeżeli Niemcy zwyciężą i ujężmią całą środkową Europę wraz z Bałkanami, Rosja zejdzie do roli drugorzędnego państwa. Wskazywali wszakże, iż szeroka opinia publiczna potrzebuje czegoś grubego, namacalnego, jako celu wojny, że zatem dla niej zrzeczenie się całkowite Polski oznaczałoby zatrzymanie się tam, gdzie armia rosyjska po odwrocie stanęła i zakończenie wojny. Było w tym sporo słuszności. Rosja ponosiła konsekwencje wychowania szeregu pokoleń na idei ciągłych zaborów. Skutkiem tego znalazła się w błędnym kole Kwestia polska przyjmowana zawsze niedorzecznie, bez perspektywy, bez myśli o przyszłości. Teraz mściła się na niej. Zresztą nie tylko teraz, mściła się od dawna, tylko Rosjanie tego nie widzieli. Dla mnie wszakże było rzeczą tak jasną, że dla zwycięstwa nad Niemcami koniecznością stało się śmiałe postawienie kwestii polskiej, proklamowanie niepodległego państwa na obszarze Zjednoczonych Ziem Polskich, iż postanowiłem użyć wszelkich wysiłków, ażeby do tego jak najprędzej doprowadzić. Powziąłem plan działania w tym kierunku w samej Rosji. Wpływania na jej czynniki decydujące nie naszymi wyłącznie środkami, ale przy pomocy państw sprzymierzonych, ich wpływów w Rosji Muszę tu położyć nacisk na to, że nie śpieszyło mi się tyle z otrzymaniem odpowiedniej deklaracji dla samej Polski Tego, że po zwycięstwie nad Niemcami Polska będzie państwem niepodległym już byłem pewny i wiedziałem, że deklaracja w tym względzie sprawy nie przyspieszy. Byłem też pewny, że ta większość opinii polskiej, która za nami stała, podtrzymała nas wytrwale i dalej, choć żadnej deklaracji nie otrzyma. Ta deklaracja przede wszystkim była potrzebna jako broń w walce politycznej z Niemcami broń zwiększająca widoki zwycięstwa państw sprzymierzonych od którego zależała cała przyszłość Polski rozdział siódmy aktywizm z chwilą kiedy Niemcy zasiedli w Warszawie i zaczęli kraj urządzać zjawił się na naszym gruncie nowy termin polityczny aktywizm nie narodził się on w Polsce Wcześniej już ukazał się w Belgii Tam aktywistami nazywali się ci obywatele państwa belgijskiego Którzy w czasie, kiedy naród ich był w krwawej walce z najeźdźcą Kiedy armia jego pod wodzą dzielnego króla Z uporem się trzymała na ostatnim skrawku ziemi belgijskiej Współdziałali z nieprzyjacielem gospodarującym w Belgii jak u siebie W szczególności z tego eufonicznego tytułu Korzystali ci flamandowie, którzy pomagali Niemcom urządzać kraj po flamandzku. Niezawodnie ten wyraz jest jednym z dowcipnych wynalazków niemieckich, których tak wiele było podczas wojny. Miało to znaczyć my urządzamy kraj. Ci, którzy nam pomagają są ludźmi czynu, aktywistami. Ci, którzy stoją na boku są ludźmi biernymi, pasywistami. Zawsze to ładniej brzmi nazywać się człowiekiem czynu, a nie każdy to dostrzeże, że bierny opór może wymagać więcej energii i być rzeczą piękniejszą niż czynne poddanie się. Naturalnie nie można porównywać położenia Belga pod okupacją niemiecką z położeniem Polaka. Obywatel belgijski miał prawny i moralny obowiązek wierności swemu państwu, które było jego własnym państwem. Współdziałając z nieprzyjacielem sprzeniewierzał się temu obowiązkowi, zdradzał ojczyznę. Dla myślącego po polsku mieszkańca królestwa zajęcie kraju przez Niemców było przyjściem jednej okupacji na miejsce drugiej. Można było z każdą współdziałać o tyle, o ile dobro Polski tego wymagało. Nie miałem nikomu za złe, że brał udział w organizowaniu instytucji, na które okupanci pozwolili, lub że współdziałał w administracji kraju pod okupacją, jeżeli starał się to robić z korzyścią dla ludności polskiej. Przeciwnie, była to zasługa zważywszy trudne warunki, w jakich wypadło pracować. Nie zdaje mi się też, żeby tego rodzaju działalność kwalifikowano u nas jako aktywizm. U nas aktywistami nazywano ludzi, którzy usiłowali Niemcom pomagać do zwycięstwa, dążyli do tego, żeby oni rozstrzygali losy Polski. Można by się spierać o wyraz Dlaczego aktywistami nazywali się ci, co szli z Niemcami W przeciwieństwie do tych, co szli z państwami sprzymierzonymi Ale tak samo można by zadać pytanie Dlaczego niepodległościowcami nazywali się ci Którzy nie całą Polskę chcieli urządzić przy Austrii W przeciwieństwie do tych, którzy chcieli mieć Polskę całą Zjednoczoną, to znaczy jedyną, jaka mogła być naprawdę niepodległa To już nieszczęście Polski, że tu się ciągle nadużywa wyrazów Działalność aktywistów w tym sensie, jak to wyżej powiedziano, była szkodliwa i kryła w sobie wielkie dla Polski niebezpieczeństwa, na które jeszcze nieraz wypadnie mi wskazywać. A żeby sobie wszakże zdać sprawę ze stanu myśli politycznej i etyki obywatelskiej w naszym społeczeństwie, co jest konieczne, jeżeli nie mamy w naszym życiu politycznym iść po omacku, nie można ich wszystkich sprowadzać do jednego mianownika – Trzeba ich rozklasyfikować. Byli przede wszystkim ludzie, których potęga niemiecka tak zahipnotyzowała, że ani na chwilę nie przypuszczali, żeby Niemcy mogły być przez jakąkolwiek koalicję pobite. Patrzyli na Niemcy ze zbyt bliskiej odległości i przysłaniały im one resztę świata. Dla niektórych zwycięstwo Niemiec stało się pewne dopiero po ich powodzeniach w 1915 roku. Rozwiązanie sprawy polskiej przez Niemcy uważali za nieubłaganą konieczność, z którą się trzeba pogodzić. Trzeba się więc z Niemcami zbliżyć, pozyskać ich sobie, żeby przy tym rozwiązaniu wyjść możliwie najlepiej. Jedni z nich rozumieli, że to dla Polski los nieświetny. Inni w naiwności swojej byli przekonani, że robi ona karierę. Rezygnowali z ziem zaboru pruskiego, bo los tych ziem uważali już dawno za nieodwołalnie przesądzony na korzyść Niemiec. Niektórzy spodziewali się, że Niemcy jakiś kawałek poznańskiego dla Polski przykroją. Kto zna dobrze Polskę przedwojenną, ten się nie mógł dziwić, że tacy ludzie w Polsce istnieją i nawet nie mógł ich zbyt surowo sądzić. Ci ludzie potem, przekonawszy się, że byli w błędzie, mogli stać się najpożyteczniejszymi obywatelami państwa polskiego, dalekimi od jakichkolwiek sympatii niemieckich. Byli inni, którym znów Rosja świat cały zasłoniła którzy tak sobie wyolbrzymiali niebezpieczeństwo rosyjskie dla Polski, że w Niemcach witali zbawców. Wśród nich wielu żyło więcej nienawiścią do Rosji niż przywiązaniem do Polski. I tych nie można zbyt surowo sądzić, jakkolwiek trzeba czuwać nad tym, żeby zaślepienie ich, o ile trwa dalej, nie wywierało wpływu na politykę naszego państwa i nie wywoływało szkodliwych jej wykolejeń, żeby nie próbowali szkodzić Polsce w celu zaszkodzenia Rosji. Byli tacy, którzy pojmowali prawowierność katolicką w ten sposób, że uważali za swój obowiązek w postępowaniu politycznym trzymać się bezkrytycznie wskazówek idących z Watykanu. Dyplomacja zaś watykańska, o czym będę jeszcze miał sposobność mówić, zalecała Polakom budowanie swych nadziei na państwach centralnych. Te typy aktywizmu, względnie niewinne w pobudkach, jakkolwiek niebezpieczne w możliwych następstwach, nie odgrywały głównej roli, nie kierowały akcją. Kierownictwo należało do ludzi, których pobudki były niestety mniej niewinne. Nie mówię już, o tych, których Niemcy w taki czy inny sposób ordynarnie wprost kupili. Tacy są wszędzie. Tacy byli we wszystkich krajach podczas wojny. U nas, bodaj mówię o polskich mieszkańcach kraju, nie było ich więcej niż gdzie indziej. Wielu było takich, którzy dlatego byli za niemieckim rozwiązaniem sprawy polskiej, że przy takim rozwiązaniu oni mieli widoki dostania się w Polsce do władzy. Często sami nie mieli wyraźnej świadomości, że to było momentem decydującym w ich postępowaniu. Trzeba dużego pogłębienia moralnego, niemałej kultury wewnętrznej, żeby umieć swe stanowisko w sprawach publicznych oddzielić od swych ambicji i interesów osobistych. Ludziom mniej lub więcej surowym, pierwotnym, Nigdy się to nie udaje. Narody niezawisłe i silne są w tym szczęśliwym położeniu, że tam wierna i rozumna służba krajowi zwykle się zgadza z widokami kariery osobistej i tam człowiek w życiu politycznym zazwyczaj nie staje przed tym ciężkim dylematem albo ja, albo ojczyzna. W naszym trudnym, nie dającym się z żadnym innym porównać położeniu ten dylemat zjawia się bardzo często i dlatego tak wielu ludzi politycznie się wykoleiło, nie umiało w sprawach narodowych znaleźć właściwej drogi, nawet wtedy, gdy ta jasno była przez położenie Polski wytknięta. Niemałą rolę odegrało przy tym zacietrzewienie, zawiść partyjna. Nie należy do tych których jest tak wielu i u nas i za granicą, a którzy uważają, że w Polsce jest o wiele więcej partyjności niż gdzie indziej. U nas partyjności jest mniej. U nas za wielu ludzi stoi poza partiami. Za wiele jest obojętności na to, jaki kierunek w naszym życiu politycznym zwycięży, po jakiej drodze pójdzie kraj w swoim rozwoju. Gdzie indziej ludzi stojących poza partiami jest ilość znikoma, a kierunki przeciwne zwalcza się z większą o wiele niż u nas namiętnością. W kraju z tak wzorową tradycją polityczną jak Anglia, widzi się i słyszy w tym względzie rzeczy zdumiewające. W dystyngowanym salonie politycznym w Londynie za czasów rządu Asquita. I w pierwszej połowie wojny usłyszałem głośno wypowiadane zdanie, że najwięcej by się przysłużył Anglii ten, kto by Asquita zamordował. Rektor jednego z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych powiedział mi, że Wilson jest jednym z największych łotrów na świecie. Ale tam się mówi... Podobne rzeczy o Asquicie lub Wilsonie nie dlatego, żeby się czuło coś dla niego osobiście, ale dlatego, że w jego działaniu widzi się wielkie zło dla narodu. Mniejsza o to, że ten sąd może być całkiem niesłuszny lub że temperament sądzącego może zło wyolbrzymiać. U nas w antagonizmach politycznych jest za wiele pierwiastka osobistego, zawiści osobistej. Nawet w stosunku do ludzi, których się nigdy nie widziało. Często się ma pretensję osobistą do człowieka za to, że się o nim za wiele słyszy. Kiedyś Sienkiewicz mi powiedział. Gdzie indziej szewc zazdrości szewcowi, a malarz malarzowi. U nas szewc zazdrości malarzowi. Nasze stronnictwa. Jeszcze dziś są więcej klikami niż stronnictwami. I często ludziom więcej zależy nie tyle na tym, żeby być z kimś, ile żeby być przeciw komuś. Powiedziałem raz do swych przyjaciół podczas wojny. Gdybyśmy tak byli po stronie Niemców, iluż z dzisiejszych aktywistów stanęłoby po stronie państw sprzymierzonych. Doprawdy, to nie był tylko żart. Na pewno byli tacy ludzie, co sobie życzyli zwycięstwa Niemców, żeby czasami endecy nie wygrali. I myśl ta była tak intensywna, że zapomnieli przy tym zapytać siebie, jaka Polska na tym wyjdzie. Powiadają, iż główna siła aktywizmu pochodziła stąd, że nasze ugrupowania wolnomularskie przed wojną były uzależnione od wielkich lóż, bądź berlińskiej, bądź budapesztańskiej. Gdy wybuchła wojna, wszystkie one otrzymały rozkaz działania na korzyść państw centralnych. Ci nieliczni u nas masoni, którzy bezpośrednio należeli do lóż francuskich lub angielskich, stanęli po stronie państw sprzymierzonych i to czasem w sposób bardzo wątpliwy. Gdy mowa o organizacji tajnej, o której wie się tylko tyle pewnego, że istnieje i że działa, trudno ocenić, o ile informacje o niej otrzymane są ścisłe. Nie mogą też masoni mieć pretensji, gdy się o nich mówi coś nieścisłego. Jest to konsekwencją tajemnicy, jaką swe postępowanie okrywają. Powyższa informacja ma tę wartość, że objaśnia wiele rzeczy, które by inaczej pozostały niezrozumiałe. Jeżeli zaś tak było w istocie, to czyż może być bardziej namacalny dowód niebezpieczeństwa tajnych organizacji międzynarodowych, zwłaszcza dla krajów mniejszych, słabszych, w których odłamy tych organizacji nie są zdolne zająć stanowiska samodzielnego wobec potężnych związków zagranicznych? Dotyczy to zwłaszcza naszego kraju, w którym tak mało jest jeszcze charakterów dojrzałych, indywidualności silnych, w którym tak niewykształcone jest jeszcze poczucie odpowiedzialności. Naród staje wobec jednego z największych momentów w swoich dziejach. Ma wybierać drogę, która o całej jego przyszłości, o losach pokoleń postanowi. I w tej chwili Organizacja działająca wśród tego narodu, ukryta w cieniu tajemnicy, otrzymuje rozkazy od obcych, od wrogów nawet. Tylko czynnikami niedostępnymi dla bliższego zbadania. Można wytłumaczyć dwa z tej wojny fakty, niepojęte dla normalnego umysłu i nie dające się objąć normalnym sumieniem. Pierwsze. Byli ludzie. I niezawodnie organizacje, którym nie wystarczało współdziałanie z Niemcami w kraju i walka w szeregach po ich stronie, ale którzy używali wszelkich wysiłków, żeby naszą pracę po stronie państw sprzymierzonych zniszczyć. Żeby zaufanie rządów tych państw do nas podkopać. Żeby siłę zbrojną polską organizowaną po tamtej stronie rozbić. To znaczy, żeby nawet w razie klęski Niemiec pozostała na placu tylko ta w Polsce polityka, która się z Niemcami związała. Polska by na tym fatalnie wyszła. To musieli zrozumieć, ale oni pozostaliby w Polsce bez współzawodnictwa. Drugi fakt. Kiedy od roku 1917 Rosja została wycofana z wojny, kiedy narzucony jej rząd sowiecki Raczej sprzyjał państwom centralnym Kiedy się wytworzyło wymarzone dla Polski Ugrupowanie mocarstw w wojnie Po jednej stronie mocarstwa, które zamordowały Polskę A po drugiej wszystkie inne wielkie mocarstwa świata Które wśród celów wojny postawiły odbudowanie Niepodległego państwa polskiego Byli jednak Polacy którzy stali po stronie morderców Polski przeciw całemu światu i chcieli nawet krwią polską przyczynić się do kupienia im zwycięstwa. Czy Mickiewicz pomyślał, że kiedyś do jego własnych rodaków można będzie zwrócić twarde słowa, który tak się wdroży do cierpliwie i długo noszonej obroży, że w końcu gotów kąsać rękę co ją targa. Tylko tu uderzenie boleśniejsze, bo obroża nierodzima, jedno obca. Jeżeli ktoś myśli, że mi przyjemnie to mówić, myli się bardzo. Jakże byłbym szczęśliwy, gdybym mógł powiedzieć, że mamy Polskę dzielniki wielkiemu wspólnemu wysiłkowi wszystkich Polaków. Bo wtedy wiedziałbym, że wszyscy jednako to dobro cenimy. I wszyscy jednako, bez względu na dzielące nas poglądy i przekonania, będziemy go strzegli. Dziś, gdy Polska jest taka jaka jest, wbrew wysiłkom części Polaków, obawiam się, że wielu obywateli naszej Rzeczypospolitej jeszcze nie rozumie, cośmy zdobyli. Jaką to ma cenę dla przyszłości narodu? Jak czujnym trzeba być, żeby z tego nic nie uronić? Chciałbym ich zmusić do wejrzenia w siebie, do zrewidowania całego swego stosunku do ojczyzny. To męska rzecz zdobyć się na odwagę przyznania się przed sobą samym, że się było na błędnej drodze, na tak błędnej, że ojczyzna mogła strasznie za to zapłacić, i męską rzeczą jest umieć się z błędów otrząsnąć. Rozdział ósmy: Pierwsze próby wprowadzenia postulatu niepodległości Polski do programu wojny. Wyjeżdżając na zachód w początkach listopada 1915 roku, zdawałem sobie jasno sprawę z trudnego położenia, w jakim się tam znaleźć muszą wszelkie próby rozwinięcia akcji polskiej. Niemniej od polityków państw zachodnich rozumiałem potrzebę postępowania tak, żeby nie było nawet pozorów, iż działamy przeciw Rosji. Z drugiej strony rozumiałem, że... Wysunięcie postulatu niepodległości Polski jest sprawą pilną ze względu na samopowodzenie wojny. Trzeba było postępować ostrożnie, ale bez wahań iść prostą drogą do celu. Muszę stwierdzić, że ogromnie mi ułatwił moją delikatną rolę wysoki takt dyplomacji rosyjskiej. Przedstawiciele Rosji za granicą. W szczególności ambasador w Londynie, hrabia Benkendorf, i w Paryżu Izwolski, z którym wiele miałem do czynienia. Obaj ludzie szerokiego umysłu i dużej kultury, zachowując dyskretną rezerwę w stosunku do mojej akcji, nie usiłowali mnie wyciągnąć na słowa, wywierać na mnie jakiegokolwiek nacisku, w osobistych zaś stosunkach okazywali wielką uprzejmość i nawet uczynność. Choć jej nie żądałem Językiem naszych rozmów był wyłącznie francuski W nawiasie powiem, że chciałbym, ażeby nasza dyplomacja Stanęła rychło na tym poziomie wyrobienia I miała na swą usługi ludzi tej miary Co do rządów i sfer wpływowych w państwach zachodnich To z góry można było przewidywać, że najostrożniej względem nas Zachowają się we Francji Ze wszystkich państw Francja najściślej była związana z Rosją Najbliżej czuła zależność swego położenia na froncie od udziału Rosji w wojnie. Z drugiej zaś strony, we Francji, lepiej niż gdzie indziej, znano Polaków. Więcej miano z nimi do czynienia i wiedziano, w jak nieprzejednany sposób mają zwyczaj stawiać swój stosunek do Rosji. Obawiano się tedy słusznie, żebyśmy nie postawili jej w kłopotliwym położeniu. Trzeba stwierdzić, że tą samą mniej więcej ostrożną postawę zachowały sfery oficjalne we Włoszech. Najdostępniejsi do rozmów o kwestii polskiej byli politycy angielscy. Najmniej bodaj ją znali, korzystali więc chętnie ze sposobności zapoznania się z nią i zorientowania się. Jaką rolę w tej wojnie może ona odegrać? Do czego w niej iść należy przy zawieraniu pokoju? Licząc się z tymi warunkami, nie próbowałem nawet w początku wchodzenia w kontakt z rządem francuskim. Zostawiłem to sobie na ostatek. A gdy mi Izwolski zaproponował wprowadzenie mnie w koła rządzące we Francji, podziękowałem mu i oświadczyłem, że będę o to później prosił. Założyłem sobie główną kwaterę w Londynie. Nie tylko dlatego, że tam miałem najwięcej dawniejszych stosunków w świecie politycznym, ale także i to przede wszystkim dlatego, że tam było najwięcej do roboty, że tam grunt w kwestii polskiej był najmniej przygotowany. Liczyłem się również z wielką wśród innych zaletą świata angielskiego, że tam można spotkać wielu ludzi zdolnych naprawdę zająć się jakąś sprawą, zapalić się nawet do niej i wiele dla niej bezinteresownie zrobić. Miałem też przekonanie, które mam i dzisiaj, że szeroka myśl polityczna, głębsze zrozumienie dobra Anglii nakazuje polityce angielskiej poparcie Polski na całej linii. Muszę stwierdzić, że ten mój pogląd podzielało bardzo wielu ludzi w Anglii, z którymi się zetknąłem i że przyjęcie, z jakim się spotykały wówczas nasze aspiracje w świecie angielskim, dalekie były od późniejszej polityki Lloyd George'a. Zainteresowano się też w Anglii moim poglądem, że najskuteczniejszym w owej chwili posunięciem w walce politycznej z Niemcami byłoby oficjalne umieszczenie niepodległości Polski w programie wojny. Naturalnie rozumiałem że musiałaby to zrobić przede wszystkim Rosja. Od niej to chciałem osiągnąć. Z najmniej przyjaznym przyjęciem naszych dążeń i naszego stanowiska spotkałem się w miejscu, w którym zdawałoby się najmniej należało tego oczekiwać. Mianowicie w Watykanie. Miałem wrażenie że papież Benedykt XV jest bardzo życzliwie do Polski usposobiony. Nie mogłem wszakże poznać bliżej jego stanowiska, bo dyplomacja watykańska postawiła mi za warunek, żebym na audiencji o polityce nie mówił. Natomiast rozmowy z kierownikami polityki watykańskiej aż nadto jasno mi określiły ich stanowisko. Poruszam przedmiot dla kraju katolickiego bardzo drażliwy, ale zarazem bardzo ważny i wymagający poważnego i ścisłego traktowania. Rozróżniam Kościół i politykę Stolicy Apostolskiej. Kościół dla katolików jest władzą dla której w rzeczach wiary obowiązuje bezwzględne posłuszeństwo. Polityka watykańska jest rzeczą ludzką, jak każda rzecz ludzka, niewolną od błędów i staje w równym rzędzie z polityką wszystkich państw. Najbardziej katolickie państwo ma obowiązek o tyle tylko z nią się łączyć, o ile nie stoi ona w sprzeczności z dobrem państwa i narodu. Mnie się zdaje, że polityka watykańska popełniła duże podczas wojny błędy, w szczególności w stosunku do Polski. Stanowisko jej w sprawie polskiej Najlepiej określa rozmowa, jaką miałem w styczniu 1916 roku z wysokim dygnitarzem watykańskim, a z której dosłownie przytaczam część mającą znaczenie. Zostałem zapytany. Dlaczego pan idzie z Rosją? Bo mi trzeba, żeby Niemcy były pobite. Na cóż panu? przegrana Niemiec bo bez niej nie będzie zjednoczonej Polski to pan sądzi że zjednoczona Polska będzie szczęśliwa pod berłem monarchy rosyjskiego sądzę, że Polska może pozostawać pod obcymi rządami dopóki jest podzielona gdy będzie zjednoczona, będzie niepodległa. Dążąc do zjednoczenia, dążymy do Polski niepodległej. Na to usłyszałem wybuch śmiechu. Polska niepodległa? Ależ to marzenie. To cel nieziszczalny. Nie powiem, żeby moje polskie ucho było tym mile dotknięte. Zapytałem na to. Cóż by nam wasza eminencja doradzała? Wasza przyszłość jest z Austrią. Tymi słowy, zalecano mi w Watykanie politykę, która w Polsce korzystała z tytułu niepodległościowej. Polska niepodległa to marzenie nieziszczalne, przyszłość jest z Austrią. Sądzę, że stolica apostolska była dobrze poinformowana. O zamiarach Austrii względem Polski. Po cóż więc politycy krakowscy występowali jako szermierze niepodległości? Trzeba by to wyjaśnić, żeby raz nareszcie skończyć z tą niepodległościową mistyfikacją. Polityką niepodległości nie jest ta, która o niej mówi, ani nawet ta, która jej tylko chce. Jeno ta która do niej prowadzi i ma jakiekolwiek widoki do prowadzenia jeżeli się popiera w wojnie dwa potężne państwa to o tyle jedynie wolno to nazywać walką o niepodległość o ile się ma odpowiednie od tych państw przyrzeczenia lub zobowiązania inaczej oszukuje się swych naiwnych rodaków Polityka nasza nie ogłaszała się w początku wojny za politykę niepodległości, bo nie miała do tego prawa i nie byłoby w tym zdrowego sensu. Nazywała się skromnie polityką zjednoczenia, do czego miała prawo, bo Rosja postawiła zjednoczenie ziem polskich w programie wojny, a w pozostałych państwach sprzymierzonych to jej oświadczenie gorąco przyjęto. Pobyt w Londynie, Paryżu, Rzymie i w Szwajcarii utwierdził mnie w przekonaniu, że położenie państw sprzymierzonych w wojnie jest złe. Że silnej wiary w zwycięstwo nie ma, że zaczyna się dawać czuć pewna depresja, pewien rozkład ducha. Propaganda niemiecka w krajach neutralnych zrobiła ogromne postępy, a nawet przenikała widocznie do państw sprzymierzonych. Zaczęły się zjawiać pierwsze symptomy defetyzmu. Niemcy miały wielką pewność siebie. Czy też ją udawały? Ze strony niemieckiej gorliwie pracowano nad tym, żeby sprawę polską mieć wyłącznie w swym ręku, żeby nie dopuścić jej rozwoju w polityce państw sprzymierzonych. Wśród Polaków w Szwajcarii, stojących nieco dalej od naszego obozu, zaczęła się zjawiać dezorientacja. Państwa centralne wśród nich pracowały, ze strony państw sprzymierzonych nic nie robiono. Stanowisko Rosji hamowało wszelką z tej strony inicjatywę. Ambasador Izwolski w Paryżu z polecenia swego rządu bacznie czuwał nad tym, żeby kwestia polska nie przeniosła się na teren międzynarodowy. Nawet moją osobą życzliwie się ze strony niemieckiej zainteresowano. Powiedziano mi przez usta człowieka mającego bardzo duże w Niemczech stosunki, że o ile bym chciał wrócić do Warszawy, rząd niemiecki na pewno by nie stawiał przeszkód. Później dostałem już wyraźną propozycję pojechania do Berlina na rozmowę z kanclerzem. Z obietnicą listu żelaznego tam i z powrotem do Szwajcarii o ile bym chciał wrócić. O tym, jak gorliwie pracowano nad tym, żeby wszystkich Polaków pozyskać dla niemieckiego rozwiązania kwestii polskiej, świadczy najlepiej fakt następujący. W grudniu 1915 poznałem się w Szwajcarii z Polakiem pozostającym w austriackiej służbie dyplomatycznej. Rozmawialiśmy o położeniu i ma się rozumieć, wypowiedział on zdanie, że wojna jest już dla państw centralnych wygrana i że rozstrzygnięcie kwestii polskiej do nich nieodwołalnie należy. Powiedziałem mu, że ja nie jestem tego taki pewny. Ale że gdyby tak było, to Polskę spotkała niesłychana klęska. Wykładając mu, na czym by polegała ta klęska, wskazałem m.in., że Wejście Polski w orbitę niemiecką oznaczałoby ruinę przemysłu polskiego i zabicie wszelkiego rozwoju w tym kierunku. Wracając po miesiącu z Rzymu, spotkałem w Lozannie tegoż samego człowieka, który mi oświadczył, że treść naszej rozmowy zakomunikował von Rombergowi, posłowi niemieckiemu w Szwajcarii. Ten ze swej strony zaraportował ją do Berlina, i z Berlina przysłano dla mnie telegraficzną notkę w sprawie przyszłości przemysłu polskiego przy rozwiązaniu sprawy polskiej przez Niemcy. Była napisana umiejętnie. Nie było w niej ordynarnej przesady, ale treść jej była wcale optymistyczna. Widziałem, że przy ruchliwości Niemców a bierności państw sprzymierzonych na terenie walki politycznej Szala coraz bardziej się będzie przechylała na korzyść Niemiec, i że położenie sprawy polskiej będzie coraz gorsze. Było potrzeba jakiegoś kroku radykalnego. Przybywszy tedy do Paryża, poprosiłem Izwolskiego o dłuższą rozmowę. Natychmiast mi ją ofiarował. W dwugodzinnej rozmowie wyłożyłem mu mój pogląd na ogólną sytuację polityczną, na położenie Rosji. Wykazałem, że sprzymierzeńcy w walce politycznej idą do przegranej, która grozi pociągnięciem za sobą przegranej w wojnie. I zakończyłem wnioskiem, że nie zwlekając trzeba ogłosić deklarację oficjalnie stawiającą w programie wojny odbudowanie niepodległego państwa polskiego. Izwolski słuchał uważnie, nie przerywając mi. Kiedym zaś skończył, powiedział krótko. Ma pan słuszność. Zdanie pańskie podzielam w całości. Naturalnie, dodał. Mówi pan to do mnie w celu, żeby to doszło do Piotrogrodu. Ma się rozumieć, odpowiedziałem. Natychmiast Zadepeszuję krótkie streszczenie naszej rozmowy. Boję się wszakże, że, żebym czegoś z Pańskich myśli nie przeinaczył. I proszę Pana o wyłożenie tego, co mi Pan powiedział, w memoriale, który przeinaczył.